opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 65. odcinku podcastu o piwie. Za mikrofonem tradycyjnie bania. Dzisiaj mam dla Was piwo, które no, trochę namieszało na polskim rynku ostatnimi czasem. Pepe Jakiś czas temu poprosił mnie o zrecenzowanie Leżajska. No, skojarzenia są u mnie dosyć proste Leżajsk, czyli Biedronka. No, w Biedronce jest dostępny Leżajsk, zarówno jasne pełne, te w niebieskiej puszce, jak i niepasteryzowane, te w biało, czy w kremowo-zielonej puszce. No, nie są to piwa, za którymi jej przepadam. No, ale stwierdziłem, że no dobra, poprosił mnie Pójdę recenzuje, wchodzę do Biedronki, a tutaj leża jest pszeniczne. No, zdziwiłem się, ale nie powiem, ucieszyłem również. Od razu wziąłem dwie buteleczki, bo cena bardzo okazyjna. 2,69 za piło pszeniczne, no w Polsce ciężko jest coś takiego znaleźć. Za 3 zł widziałem ale puszka, a w Biedronce dostajemy ładną buteleczkę. Wróciłem zadowolony do domu z piwem. Jedno już jakiś czas temu wypiłem, no i powiem, że piwo nie jest najlepsze, ale nie jest również najgorsze. Jest to taki według mnie typowy niemiecki Hefeweizen, czyli coś, no za czym tak nie do końca e, przepadam. Nie powiem, lubię od czasu do czasu, no ale nie jest to jakiś mój taki e, ulubiony styl. Na pewno bym się bardziej ucieszył z Witbira, no ale nie ma co narzekać. Jeszcze jakiś rok temu, kiedy mieliśmy tylko okocima, tak szeroko dostępnego okocima pszenicznego, no to wszyscy by chcieli oczywiście pszenicę. Teraz się pojawiło kilka pszenic na rynku. Jest to m.in. Łomża pszeniczna, jeszcze kilka tam innych piw. No i szkoda, że do Biedronek nie trafiło na przykład ciemne pszeniczne, które ja bardzo lubię i według mnie jest każde ciemne przeniczne e, lepsze od jasnego. No ale trudno, trafiło się jasne, no to będziemy degustować jasne. Piwo, jak to wszystkie piwa z browarów przemysłowych, masowych, ma bardzo ładne etykiety. Według mnie super w takim beżowym stylu, niebieski napis Leżajsk, e, brązowe czcionki przeniczne kunszt ważenia piwa. No super browarnicze tradycje, ale co, co to za tradycje? Leżajsk pszeniczny wcale nie jest w leżajsku robiony. Jest to piwo, które jest ważone w Cieszynie. W tym browarze, gdzie ważyli na przykład e, brackie belgijskie pale ale, czy koźlaka dubeltowego, no, nie wspominając oczywiście o żywieckim porterze. No to możemy się spodziewać, e, że za to piwo wzię wzięły się osoby, które mają pojęcie o ważeniu, no i faktycznie piwo, yy, piwo nadaje się jak najbardziej do picia. No ale zaraz się tutaj zabierzemy za taką dokładniejszą recenzję. Piwo wlane do półlitrowej butelki, która w Biedronce jest bezwrotna. W innych sklepach oczywiście po zdarciu etykiet można tą butelkę oddać. Odzyskamy tej 35 groszy. Czyli cena leżajskowej pszenicy jeszcze nam spada. No nic tylko się cieszyć. Butelka posiada bardzo ładny, dedykowany kapsel, no i ogólnie jest super estetyczna. Data ważności 30 marca 2012. Zawartość alkoholu 5,3%. No piwo jest oczywiście niefiltrowane e, górnej fermentacji. Nie ma o tym wzmianki na etykietach, ale piwo posiada 12,5% ekstraktu. Skąd to wiem? No z blogu browar kopera, ponieważ koper był na wycieczce w browarze cieszyńskim. Akurat w momencie, kiedy tam było fermentowane piwo Leżaisk Przeniczne, no i na, na kadziach warzelnych były przylepione etykiety z tym, że jest to leżańsk przeniczne, posiada 12,5% ekstraktu, ba, nawet było podane kiedy ta warka została nastawiona. Był to 2 września. Drożdże WB06 10 kg zadane do kadzi. No, informacji jest sporo. Nie wiem, czy posiadam warkę ważoną tego 2 września, czy jakąś inną, no ale mniejsza o to. Myślę, że nie będę Was niepotrzebnie zanudzać. Otwierajmy i degustujmy. piwo ładnie się otwiera. Od razu z butelki czuć te charakterystyczne dla pszenic banany. No to co, biorę szklankę od niemieckiego pszenicznego piwa i napełniam ją. Wlewam tak powiedzmy 80% piwa, resztą Energicznie mieszam, ponieważ piwo stało około tygodnia w lodówce, no to osad na dnie zgromadził się naprawdę spory. No i tym wymieszanym piwem z osadem uzupełniam szklankę. Piwo bardzo ładnie się pieniło przy nalewaniu, no ale nie wiem co się stało. Zrobiłem kilkanaście zdjęć zaledwie, no i piana opadła do takiego 2-3 mm kożuszka. No trochę mnie to dziwi, ponieważ pierwszej butelce, którą piłem no jakiś tydzień temu piana była naprawdę wyborna bardzo wysoka no i trzymała się również bardzo długo być może to, że piwo się postarzało ten tydzień ma jakiś wpływ na to z drugiej strony to jest tylko tydzień piwo nie powinno się tak zachowywać no ale trudno piana to nie jest najmocniejsza strona tego piwa no ale za to jak ono pięknie wygląda jest w takim mm, pomarańczowym kolorze. Nie jest to taka jasna żółta pszenica. Jest to no taka właśnie pomarańczowa, lekko, naprawdę lekko rdzawa. Bardzo mi się podoba. Piwo oczywiście ładnie mętne. Wysycenia nie sposób tutaj dostrzec. Piwo jest mętne no i dosyć słabo widać bąbelki. Jest ich trochę, ale no nie można na podstawie tego wyrokować, czy jest lekko czy mocno wysycone. Zapach klasyczny. Czyli sporo bananów, do tego trochę guździków, no ale piłem już pszenicę, w których były te guździki mocniej zaznaczone. Ogólnie zapach taki typowo niemiecki. Sympatyczny. Pierwszy łyk, no i piwo jest średnio wysycone, jak na pszenicę chyba troszkę za nisko, ale mi odpowiada. Smak jest intrygujący. Muszę powiedzieć, że po tym tygodniu mi piwo bardziej smakuje niż wcześniej. Jest takie cierpkie, lekko bananowe. Czuć całkiem, całkiem dobra pełnia jest tego piwa. Nie sprawia wrażenia wodnistego. No i co najważniejsze, czuć trochę chmielu w tym piwie. Lekko goryczkowe. Nie jest słodkie, co dla mnie jest zaletą. Nie lubię słodkich, mdłych pszenic. Dla mnie jest to coś okropnego. Leżajsk jest wytrawny. Fajnie. Pasuje mi to jak najbardziej. Piwo jest trochę kwaskowe. No ale nie przesadzajmy, nie jest to żaden witbir. Ta kwaskowość gdzieś tam po przełknięciu piwa zostaje na czubku języka, na górze podniebienia. Fajnie ją czuć, ale nie jest jakaś nachalna. Według mnie pasuje bardzo dobrze do piwa. Ktoś by mógł powiedzieć, że jesień, no to nie jest pora na wprowadzanie na rynek, ponieważ to jest raczej takie letnie orzeźwiające piwo. No ale mi się wydaje, że leżajsk pszeniczny nie jest takim do końca super orzeźwiającym piwem. Ma odpowiednią pełnię, no i dzięki temu wydaje mi się, że na jesień również można to piwo wypić. Przynajmniej mi się tak wydaje, że cierpkość tego piwa fajnie się komponuje ze złoto-czerwonymi kolorami za oknem, no i mnie wprawia w miły nastrój. Ogólnie jest pszeniczny według mnie jest dużo lepszy od na przykład Okocimia. No i wydaje mi się, że jeżeli zostanie wprowadzony do Biedronki na stałe, no to może być piłem, po które no przynajmniej raz, może dwa razy w miesiącu chętnie sięgnę. Na plus oczywiście przemawia jego cena. No nie ukrywajmy, tania pszenica to jest coś pożądanego. No ale nawet jakby było to trochę droższe piwo, to wydaje mi się, że warte spróbowania. Ostatnio jak mam ochotę na pszenicę, no to z reguły idę do Kerfura i kupuję Weissbeera. E, czyli jest to... W sumie nie wiem co to za piwo jest, bo, bo nowo się do niego przyznaję, no ale ono bodajże jest w Niemczech ważone. E, na pewno wiecie o które piwo chodzi. Kiedy się w podcaście recenzowałem, to był Prawdopodobnie 17 odcinek. Takie niepasteryzowane piwo pszeniczne, które było dobre. No i wydaje mi się, że Leżajsk może sobie z tym piwem spokojnie konkurować. Bo, bo jeżeli chodzi na przykład to o kocimia, no to Leżajsk jest naprawdę dużo lepszy. Fajnie, że takie piwo zostało wprowadzone. Trochę już go upiłem i teraz kwaskowość. I wybija się troszkę bardziej niż na początku staje się takie bardziej orzeźwiające fajne, staje się też takie bardziej cierpkie, no i według mnie super, no nie jest to taka cierpkość, jak na przykład e, Maisel's widzę bodajże tam to piło było bardzo cierpkie, no i dla mnie to jest ideał pszenicy póki co jasnej e, Maisel's jest naprawdę genialny leżajsk no, w jakim stopniu mi tam to piwo przypomina, no i może właśnie przez to mi tak pasuje. Jasna pszenica już do Biedronek trafiła, no być może kiedyś trafi i ciemna. Dla mnie byłby to hit. No, nie ma co za dużo wymagać, ale kto by jeszcze rok temu marzył pszenicy dostępnej w każdej Biedronce, polskie piwowarstwo zmierza w dobrą stronę co udowadnia na przykład projekt Pinta, wprowadzając nowe piwa na rynek, takie jak Przekoźlak, czyli koźlak pszeniczny, czy koźlak dymiony, wędzony. No, muszę te piwa również spróbować zrecenzować. Ktoś mnie prosił wczoraj o recenzję ciemnego Corneliusa pszenicznego, którego też chętnie spróbuję. Poza tym Lwówek i Ciechan zapowiadają nowe piwa Lwówek w stylu belgijskim Ciechan lagerowe, niefiltrowane no, dzieje się sporo będzie się dziać jeszcze więcej ponieważ Pinta wkroszy ze stałtem owsianym no naprawdę zapowiada się super, poza tym Ciechan chce wypuścić y, serię bardzo leżakowanych porterów są to portery, które 3 lata leżakowały. No, co prawda bardzo ograniczona seria, ponieważ tylko 1000 butelek. Ale to dotyczy Portera ekstrakcie, 18%. W przyszłym roku ma również taki 3-letni, ale 22% trafić. O, będzie fajnie, będzie pewnie bardzo ciężko zdobyć to piwo. No, ale będę się starał. No, ogólnie dzisiejszy odcinek taki, taki luźny, mało na piwie skupiony. Ale no to z tego względu, że już dawno nie nagrywałem ostatnie kilka odcinków, no to obserwowałem Wam rzeczy, które gdzieś tam w czerwcu jeszcze kiedyś nagrałem przed wakacjami. A teraz, no cóż, po prostu te odcinki mi się skończyły i trzeba zacząć nagrywać nowe. Dlatego dzisiaj Leżajsk za tydzień no zobaczymy, czy się trafi ten Cornelius, czy jakaś Pinta, czy może przejdę do recenzowania tych Holenderskich i belgijskich piw, których też mam kilkanaście odłożonych. Ogólnie pomysłów na nagrywanie mam mnóstwo. Niestety tylko czasu, cały czas brakuje. No. Ja wiem, że to się wydaje, tak, co to jest nagrać w taki odcinek 20 minut. No. Tak naprawdę to jest godzina nagrywania, potem godzina, półtorej godziny montażu, pół godziny oprawiania zdjęć trzeba jeszcze jakąś notkę zredagować, wgrać to na serwer, rzucić na bloga, no i suma sumarum wychodzi 4-5 godzin na każdy odcinek. No, ciężko jest znaleźć 5 godzin takich wolnych nagle. No, ale będę się starał. W ogóle priorytetem jest dla mnie to, żeby co tydzień się te odcinki ukazywały, może krótsze, może dłuższe, ale żeby one jednak były. No ale dobra, starczy, wróćmy na chwilę jeszcze do tego leżajska. Polecam Wam pójść do Biedronki i kupić nawet 2-3 butelki naraz, bo według mnie piwo jest dobre. No i taką ogólną ocenę, jaką bym mu wystawił, no to myślę, że można spokojnie dać 7 punktów, ponieważ jakichś takich znaczących wad ja tutaj nie widzę. No może to wysycenie nie za wysokie, no ale ja już mam jakiś taki odchył w stronę niskiego wysycenia. No i dla mnie to też jest e, fajnie. Piana taka nie do końca e, jaką znamy z bawarskich piw pszenicznych. No ale może z kolejnymi warkami będzie lepiej. No zobaczymy. Ogólnie leżajsk pszeniczny. Piwo warte swojej ceny absolutnie. Idźcie kupować, bo być może podrożeje, jak się zacznie dobrze sprzedawać. No cóż, ja mam jeszcze ze sobą pół piwa, ale te pół piwa już zostawię tylko dla siebie. Z wami się żegnam, do usłyszenia za tydzień w następną sobotę, mówił Bania. Trzymajcie się. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com. Popiwie piwie brzuch rośnie.